To na, na ile można mówić o, nie wiem, jakiejś analogiczności pomiędzy krytyką, która jest no, niewątpliwie obecna w, w sztuce współczesnej w charakterze feministycznym czy też feminizującym, a y, takimi działaniami dekonstruktywnymi w obrębie antropologii czy tak, y, studiów interdyscyplinarnych czerpiących tak, z teorii feministycznych czy, czy szerzej, tak, z gender studies. Mhm. Czy, to, czy, czy można mówić o czymś takim, że yy, czy są to dziedziny, które um, używają podobnych mechanizmów tak, do, um, no, do właśnie dekonstrukcji tak, rzeczywistości w tym wypadku odnoszącej się do płciowości, do płci kulturowej i to w, konkretnym, w, konkretnym, um, w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturowej bo mamy ten wschód tak, zamknięty i izolowany przez długi czas Ja myślę, że um, pewne mechanizmy są podobne w pewnych e, sprawach e, jednak się używa podobnych. Na przykład e, działanie przez szok, czy przez jakieś zaskoczenie, e, jeśli e, mówimy o, o sztuce przynajmniej, by e, wskazać jakieś, e, jakiś problem, czy właśnie coś zdekonstruować. E, więc na to powinienem na pewno jakoś się Czy na przykład artystki, e, czy artyści, którzy e, e, czy autorzy tego typu prac czerpią na przykład z jakichś koncepcji teoretycznych, na przykład z zakresu, nie wiem, antropologii, czy w ogóle tak, teorii, teorii feministycznych, czy, czy to jest jakieś działanie intuicyjne, tak? Czy, to jest, czy jest tam jakaś taka nad, nadbudowa ja właśnie teoretyczna? Mhm. Nie wiem, czy u samych artystów. Wiem, że na pewno kuratorka nam na pewno z tego czerpała, ona zresztą się odwoływała do... teraz nie wypadł faktycznie, dlaczego, ale miała jakieś tam, znaczy jakieś, no skoro studiowała też filozofię i, i była związana z, z ruchem feministycznym, faktycznie, aha, wiem, ona chyba była, chciała pokazać tą też wystawą, że w tym momencie już po upadku żelaznej kurtyny są wypracowane metody, właśnie jak teoria feministyczna czy gender, których można ym, pokazać za pomocą tych, y, tych zbioru tego, tych dzieł, jak faktycznie ta płeć i seksualność była obecna y, w sztuce. Dla niej najbardziej y, atrakcyjny był ten czas y, do upadku żelaznej y, kurtyny, ponieważ faktycznie chyba chciała zobaczyć, jak to intuicyjnie się to, y, pokazywa w, w Dlatego, że w tworzeniu tej wystawy nie byli było, nie było zaangażowanych dosyć sporo badaczy też z, jakby, z działu historii sztuki, ale też z socjologii, antropologii, więc tak naprawdę można zwrócić uwagę na wybór prac, które tak naprawdę był filtrowany, więc on był też przez tą taką optykę badawczą. Jakby, które prace, które prace przedstawimy na tej wystawie? Na takiej zasadzie. Ktoś jeszcze z Was może ma jakieś pytania? Myślę, że jeszcze na stronie internetowej udostępnimy więcej takich właśnie wizualnych. Jakieś komentarze, pytania do, e, do pierwszego wystąpienia? Ja mam, znowu. <śmiech> ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że e, to nie jest tak, że mężczyźni są w kuchni, czy nie tylko tak, że są w kuchni dlatego, że auty zajmują te miejsca, które dawniej zajmowałam kuchni kobiety, to dlatego, że to jest stosunek ład, bo powiedziesz, że to kuchnia to nie jest kupowanie restauracji, tylko odchodzenie tą jedną, dość ważną częścią restauracji i po raz kolejny się pokazuje, że nie może tego robić kobieta, że to musi być mężczyzna, bo mężczyzn, kobieta nie może dowodzić Mężczyzna jak najwięcej. Są zupełnie dwie, dwie różne sfery, tak? Znaczy, no wiem, po prostu, po prostu, perspektywy przykład tego tak naprawdę patrzę. Tylko, że y, na przykład w tym filmiku, który tam umieściłam, jest y, też taka kwestia, że podwładnymi tego przypadkiem też byli naszczyźni. Tak, to była bardzo szkoda. A to tylko jeden wypadek, a na przykład stópki, Znaczy nie wiem, rozwoju. jak wygląda w innych też tak zakładam, tak, że są tak. wyjątki i tak dalej, bo zawsze tak jest, ale e, nie wiem, czy wygląda też e, innych, bo nie pracowałam. Tak, tak, ale stereotypowo też tak jest. Tak. I takie jest wyobrażenie i, i ja na przykład, szczerze mówiąc ostatnio, zobaczymy na tym, że jak kiedyś tam chciałam powiedzieć, że coś mi się nie podobało, to mówiłam, proszę powiedzieć, że się podoba kuchni, czyli mi się Ja Przypomnę kuchni, jak to brzmi, psycholożka tak samo. Tak się, mi to nie przeszkadza, nie ja tylko to, w, to nawet innych co bo nie niekoniecznie dobrze. I przez innych jest, to też no, to, nie A tak to, ja. a to samo też to była uwaga o tym, że w, w, w stołówkach szkolnych, barach mlecznych pracujących na kobiety, bo też wydaje mi się, że te struktury w tak, tego rodzaju miejscach... Tak są mm -hmm. bardziej egalitarne niż restauracje. Ja miałam dużo z kuchnią, no, nie, nie tutaj, tylko w innych miejscach i tam, i tam. No, to nie są, to jest. nie się w Ty musisz mieć mikrofon. Ja jestem obsyjny, to znaczy w ogóle nie wiem, jak to porównuję, to raczej zabić kartę o ostatniej rytmie, bo mam ustawę tego i szarych, I... I... natomiast ja sam sobie gotuję i mówię sama i...". <śmiech> To prawda, no, można powiedzieć, że z tych stereotypów taki mężczyzna właściwie nie jest męski, a dla mnie to jest akurat takie... Ja na przykład musiałem nagle z tych chcę osobiście i nie, nie czuję się o nim męskim. Ale z tego typu moglibyście też... E, tak są z tego, też nie są no Nie jedzą mięsa. Je za... Tak, a to, to jest też kwestia, którą chcieliśmy powiedzieć, że właśnie weganizm i tak dalej jest uważany za nim męskie. Hmm. Nie ma paliwa. Tak, nie ma tej energii <susur> paliwa, jak musi być i, i tak dalej. To jest też ta kwestia. Hmm. No ale to zazwyczaj, no to się wszystko opiera na stereotypach, nie to te wszystkie reklamy, te wszystkie gazety tym, tam, tak? i tak dalej są oczywiście odłączone właśnie tą stereotypowością, tak? to jest te, um, jakby, no, przekazywane dalej, tak? Także no to odbija się, jak no, to trzeba że to często stereotypy, to są pewne wyobrażenia, tak? I one często z praktyką mogą yy, nie mieć wiele wspólnego. To, co jest najbardziej na praktyka, który i ten materiał, który zaprezentowaliście, rzeczywiście ten, zastosować w e, takich porządnych badaniach etnograficznych, e, mogłoby się okazać że zupełnie inaczej wygląda w codzienności, na, na, na, na poziomie takim praktycznym. Ale nie z tych rzeczy, z mini, że tam się potwierdziło, że praktycznie tak jest, że ani mimo to jednak... No tak, ale to, to było badanie poziomu deklaratywnego, jest różnica między deklaracjami, tym co ludzie mówią, myślą, a tym co robią w Zwyczaj jest różnica. Nie twierdzę, żeby się nie potwierdziły te strony, By, być może. No ale jakby to jest to kolejna, kolejna kopalnia, tak? Yy, yy, jakieś tematyka by które można sobie eksplorować. Tak. odwijał się e, stanę niepełną e, Jezusa z kobietą i też e, ci, ci odbiorcy podkreślali to, że wystawa miała miejsce w piątą rocznicę śmierci papieru, jak taki osób, który bardzo proszę, <coughs> jej chodził i, e, i ten materiał też naprawdę nie powinien być Czyli co? Kończymy na dzisiaj, idziemy się jutro o dziesiątej, jutro będzie trochę cięższy kaliber, bo pojawi się płeć kulturowa w na całych kontekstach niż kulturach. pojawi się kwestia przestrzeni domowych, rodzinnych, w końcu dyskursy, te najbardziej aktualne na temat płeć kulturowej, czy też gender po angielskiemu Dziękuję wam za i do jutra.